Pod namiotem słowa. Litania do Najświętszej Panny Marii Cyperiana Kamila Norwida. Więc Ty pod krzyża stojąca boleścią, między klątwami rzeszy krwią plugawej z ofiarą w sercu wszechmocnie niewieścią najogromniejszej połowicy sprawy. Podejmująca wzrokiem czoło syna, gdy się ku gąbce zatrutej nagina lub przełamawszy moc nieprzyjaciela spowiada w górę testament ustami Matko, a widzę, że... Odkupiciela, módl się za nami. Która ból każdy czułaś tym okropniej, że bez ucieczki krwią? Ból suchy, cichy, opodal krzyża skrzypiącego stopni. Ból, co powiązany jak kwiatów, kielichy, z gasnącym słońcem promieniami krwawymi, brał cię i prawie że podnosił z ziemi, jakbyś już wnętrznej męki potęgami stanęła wyżej śmierci, nadcielesna, półboska matko. O matko bolesna, módl się za nami.